Rozdział 46. Amalikiarz spiskuje, aby zostać królem. Moroni podnosi sztandar wolności. Zbiera ludzi, by bronili swojej religii. Prawdziwi wyznawcy nazywani chrześcijanami. Resztka potomstwa Józefa zostanie zachowana. Amalikiarz i inni odstępcy uciekają do kraju Nefi. Ci, którzy nie popierają sprawy wolności, są skazani na śmierć. I stało się, że ci, którzy nie chcieli dać posłuchu słowom Helamana i jego braci, powstali razem przeciwko swym braciom. I w swym gniewie gotowi byli ich zabijać. A przywódcą tych, którzy rozgniewali się na swych braci, był silny i duży mężczyzna o imieniu Amalikiasz. I Amalikiasz oraz ci, którzy byli gniewni, chcieli, aby został ich królem a większość z nich stanowili niżsi sędziowie kraju, którzy dążyli do władzy. I Amalikiarz zwodził ich, schlebiając, że jeśli go poprą i ustanowią królem, nada im wysokie stanowiska i władzę nad ludem. I tak Amalikiarz skłonił ich do odstępstwa pomimo nauk Helamana i jego braci i pomimo ich troskliwej opieki nad kościołem, bowiem byli wyższymi kapłanami przewodzącymi w kościele. I było wielu w kościele, którzy dali wiarę pochlebstwom Amalikiasza, dlatego opuścili kościół. I tak sytuacja nefitów stała się bardzo niepewna i niebezpieczna, mimo wielkiego zwycięstwa, jakie odnieśli nad Lamanitami i mimo ich wielkiej radości z powodu ocelenia ręką Pana. I tak widzimy, jak szybko ludzie zapominają Pana, swego Boga, jak się śpieszą, by czynić zło, by odwiódł ich zły duch. Widzimy także, jak wielkie zło może sprowadzić na ludzi jeden zły człowiek. Widzimy, że Amalikiarz, będąc sprytnym pochlebcą, skłonił wielu do czynienia zła i namówił, aby dążyli do zniszczenia Kościoła Boga i podstawy wolności nadanej im przez Boga, co jest błogosławieństwem, jakie Bóg przelał na te ziemię dla dobra sprawiedliwych. I gdy Moroni, naczelny dowódca armii nefitów, dowiedział się o ich odstępstwie, rozgniewał się na Amalikiasza. I stało się, że rozdarł swój płaszcz i na kawałku napisał Za naszego Boga, naszą religię, naszą wolność, nasz pokój, nasze żony i dzieci. I przymocował do drzewca. I włożył hełm, pancerz, przymocował tarcze. Przypasał resztę zbroi i wziął drzewce z płachtą ze swego płaszcza, a nazwał to hasłem wolności i pokłonił się do ziemi, modląc się żarliwie do swego Boga, by błogosławieństwo wolności spoczywało na jego braciach, jak długo kraj ten zamieszkiwać będzie garstka chrześcijan. Albowiem ci, którzy nie należeli do kościoła, tak nazywali wszystkich prawdziwych wyznawców Chrystusa należących do kościoła Boga. I z powodu swej wiary w Chrystusa, który ma przyjść Wszyscy wierni, prawdziwi wyznawcy Chrystusa byli temu radzi Biorąc na siebie imię Chrystusa, innymi słowy imię chrześcijan Dlatego Moroni modlił się, aby Pan Bóg sprzyjał sprawie chrześcijan i wolności kraju I gdy Moroni otworzył swe serce przed Bogiem nazwał kraj na południe od kraju Pustkowie, a raczej całą ziemię na północ i na południe ziemią wybraną i ziemią wolności. I powiedział, Bóg na pewno nie pozwoli, abyśmy my, znienawidzeni za wzięcie na siebie imienia Chrystusa, zostali zdeptani i ulegli zagładzie, jeśli nie sprowadzimy tego na siebie naszymi grzechami. I gdy Moroni to powiedział, Poszedł między lud powiewając płachtą oderwaną ze swego płaszcza, aby wszyscy mogli zobaczyć napis, który na niej umieścił, i wołał do nich. Kto pragnie zachować hasło wolności w tym kraju, niech wystąpi z mocą pana i przystąpi do przymierza, że będzie bronił swych praw i religii, aby pan Bóg mógł go błogosławić. I gdy Moroni to głosił, ludzie zbiegali się, przypasawszy broń. I rozdzierali swe szaty na znak przymierza, że nie zaprą się Pana, swego Boga, a jeśli przestąpią przykazania, popadną w grzech i będą się wstydzić imienia Chrystusa. Pan ma ich rozerwać, jak rozerwali swe szaty. Takie były słowa przymierza, które zawarli, rzucając swe szaty do stóp Moroniego. Zawieramy przymierze z naszym Bogiem, że mamy zostać zgładzeni, jak nasi bracia w kraju na północy, jeśli popadniemy w grzech Może On cisnąć nas do stóp naszych wrogów, jak myśmy rzucili nasze szaty pod Twoje stopy, żebyśmy tak samo zostali zdeptani, jeśli popadniemy w grzech i Moroni powiedział im, oto jesteśmy resztką z potomstwa Jakuba, resztką z potomstwa Józefa, którego szata została podarta przez jego braci na wiele kawałków. A teraz przestrzegajmy przykazań Boga, aby nasze szaty nie zostały rozerwane przez naszych braci, a my sami wtrąceni do więzienia, sprzedani albo zabici. Zachowajmy naszą wolność jako resztka potomstwa Józefa. Pamiętajmy o słowach Jakuba, który widząc przed śmiercią, że zachowały się szczątki szaty Józefa, powiedział Jak zachowały się te szczątki szaty mego syna, tak Bóg zachowa resztkę potomstwa Józefa i zabierze ich do siebie, podczas gdy reszta jego potomków przepadnie, jak przepadła reszta jego szaty. I moja dusza boleje nad ich utratą, jednak mam radość w mym synu, ponieważ część jego potomstwa zostanie zabrana do Boga. Tak mówił Jakub. I teraz kto wie, czy resztką potomstwa Józefa, która miała przepaść jak jego szata, nie są ci, którzy nas odstąpili. I możliwe jest, że to my będziemy tą resztką, jeśli nie wytrwamy w wierze w Chrystusa i Moroni powiedziawszy te słowa głosił je i rozsyłał po całym kraju gdziekolwiek odstępowano od kościoła i zebrał wszystkich, którzy pragnęli zachować swą wolność i stawić opór Amalikiaszowi oraz odstępcom zwanym Amalikiaszitami i stało się, że gdy Amalikiasz zobaczył iż ludzie Moroniego są liczniejsi od Amalikiaszitów a jego ludzie wątpią w słuszność sprawy za którą się opowiedzieli Obawiając się, że nie zwycięży, zabrał tych spośród swoich ludzi, którzy się na to zgodzili i wyruszył z nimi do kraju Nefi. I Moroni uważał, że nie jest słuszne, aby Lamanici powiększyli w ten sposób swoje siły. Myślał więc o odcięciu drogi Amalikiaszitom, przyprowadzeniu ich z powrotem i skazaniu Amalikiasza na śmierć. Bo wiedział, że Amalikiasz podburzyłby Lamanitów przeciwko Nefitom i spowodowałby, że przyszliby walczyć z Nefitami. I wiedział, że Amalikiasz jest do tego zdolny, dążąc do osiągnięcia swych celów. Moroni uważał więc za słuszne zabranie swych armii, które zgromadziły się, uzbroiły i przystąpiły do przymierza zachowania pokoju i pomaszerował z nimi i ze swym obozem w puszczę, aby odciąć tam drogę Amalikiaszowi. I stało się, że uczynił jak zamierzał. Pomaszerował przez puszczę, aż zagrodził drogę armiom Amalikiasza. I Amalikiasz uciekł z niewielką liczbą swych ludzi, podczas gdy reszta jego armii, Poddała się Moroniemu i została zabrana z powrotem do Zarachemi. I Moroni, będąc wyznaczony przez naczelnych sędziów i głosem ludu na naczelnego dowódcę, miał nad armiami nefitów władzę ustawodawczą i wykonawczą. I stało się, że Amalikiasici, którzy nie chcieli przystąpić do przymierza i popierać sprawy wolności, aby zachować rząd oparty na głosowaniu ludu, byli skazywani przez Moroniego na śmierć. I było zaledwie kilku, którzy odrzucili przymierze wolności. I Moroni zarządził, aby na każdej wieży w całym kraju Nefitów wywieszono hasło wolności – i tak Moroni rozmieścił sztandar wolności pośród nefitów. I znowu zaczęli żyć w spokoju i mieli pokój prawie do końca dziewiętnastego roku panowania sędziów. I helaman, i wyżsi kapłani utrzymywali porządek w kościele. I tak przez cztery lata mieli pokój i wiele radości w kościele. I było wielu, którzy umarli, mając niezłomną wiarę, że ich dusze zostaną odkupione przez Pana Jezusa Chrystusa. I tak, radując się, odeszli z tego świata. I niektórzy umarli z gorączki, która w pewnych porach roku często występowała w tym kraju, ale było ich niewielu, ponieważ znali właściwości wielu roślin i korzeni przygotowanych przez Boga, aby usuwać przyczynę chorób, którym ludzie ulegali z powodu klimatu. I było wielu, którzy umarli ze starości I uważamy, że ci, którzy umarli wierząc w Chrystusa Mają w nim radość